BAJKI I BAŚNIE POLSKIE Bronisław Morus długoszewski O fajce, co spadła z nieba. Kosił chłop łąkę od rana do południa. Uznoiwszy się niemało, siadł na kopce trawy, aby odpocząć i posilić się tym, co mu żona do torby włożyła. Zjadłszy parę kromek suchego chleba, bo na przednówku nie stać biednego chłopa na lepszy obiad, głęboko zamyślił się nad tym, czy zdoła dotrwać razem z żoną i dzieciakami do nowych zbiorów. Wyrzeć to jakoś, choć na półgładno wyżyjemy. Ale o fajce trzeba będzie zapomnieć, bo na tytoń nie da się urwać ani grosika, westchnął smętnie. Wiadomo, iż człowiekowi nawykłemu do fajki cni się bez niej. To też nic dziwnego, że biedny chłop, aby zasycić choć trochę głód palenia, wydobył z kieszeni pustą fajkę i ją smokać jej zimny cybuszek. Ale ponieważ z oszukaństwa nikt nie ma prawdziwej korzyści na pociechy, więc wkrótce owo niby to palenie tak mu obmierzło, że się rozłościł i trząsnąwszy do fają o ziemię, wstał i znów zabrał się do roboty. Podszedłszy do leżącej w pobliżu kosy, pochylił się, aby ją podnieść. Wtedy nagle poczuł, że go coś uderzyło w głowę, a potem upadło na trawę. Przeszukuje więc trawę pod nogami i... o dziwo, znajduje pięknie rzeźbioną fajkę z długim, bursztynowym cybuchem. A co dziwniejsze, Fajka jeszcze nie wypalona, bo ciepła. Nie wierząc dotykowi pociągnął z niej raz i drugi. Aż on nie miał spodziewu i zachwytu. Takiego tytoniu jeszcze jak żyje nie próbował. Czasem, gdy był wezwany do kancelarii dziedzica, wąchał dym z jego fajki. Ale nawet dziedzicowy tytoń nie był tak wonny jak ten, który palił obecnie. Kto aby to mógł porzucić taką fajkę, w dodatku nie wypaliwszy jej. Zastanawiał się chłop. A nuż, to jakiś podstępny żart nie wiadomo czyj. Jął się bacznie rozglądać na wszystkie strony, czy nie dojrzy gdzieś kogoś, kto mógłby być sprawcą takiego dziwacznego figla? Nie dostrzegł się jednak ani w pobliżu, ani w dali, choćby śladu żywego człowieka słusznie wyrozumował, że owa fajka mogła spaść tylko z nieba. Kto ją stamtąd uronił? Tego się do końca życia nie dowiedział. Przez wiele lat korzystał z cudownej fajki, która miała tę właściwość, że nigdy się nie wypalała, a zatem nie potrzebował kupować do niej tytoniu, przez co zaoszczędził sporo grosiwa. Gdyby chłop dożył do obecnej chwili, to by na pewno umiał czytać, a przeczytawszy niniejszą gawędę, dowiedziałby się, komu zawdzięczał tak niezwykły dar. A rzecz się miała, jak następuje. Dawniej człowiek pobrany do wojska służył w nim co najmniej 25 lat, a częstokroć i znacznie dłużej. Zatem, jak wynika z prostego rachunku, wracał do domu już dobrze przypruszony siwizną i starany trudami, a co gorzej zupełnie odzwyczajony od pracy na roli czy w rzemiośle. Co zdrowsi weterani wędrowali od wsi do wsi, gdzie znajdowali u chłopów życzliwe przyjęcie. Takich koczujących weteranów zwano wędrownymi żołnierzami. Za chwilowy dach nad głową i łyżkę strawy odwdzięczali się chłopom opowiadaniami o pochodach i bitwach, w których uczestniczyli, a jako bywali doświadczeni ludzie, często służyli radą, jak bronić się przed nadmiernym uciskiem dziedziców i administratorów. Dlatego też wśród ludu długo przechowywała się wdzięczna pamięć o wędrownych żołnierzach. Jeden żołnierz, wróciwszy z wojska do swojej rodzinnej wsi i nie zostawszy już w niej ni rodziny, ni znajomków, udał się na wędrówkę po kraju. Wszędzie, gdzie zaszedł, przyjmowano go bardzo gościnnie i życzliwie, bo był to człowiek mowny i rozgarnięty. Ale nigdzie długo nie popasał ze względu na swą krewkość i zadziorzystość w stosunku do służby dworskiej i ekonomów, których pogardliwie nazywał pańskimi ciurami. Ci słysząc, jak on przy najmniejszych nieporozumieniach między dworem a wsią radzi chłopom, aby bronili swoich praw, choćby cepem czy kłonicą, donosili o tym dziedzicowi. A ten to już potrafił znaleźć sposób na takiego wichrzyciela. Dlatego też bardzo często ów wędrowny żołnierz musiał szybko uchodzić ze wsi, aby nie wpaść w ręce wszechwładnego pana, który nie zważając na jego Kapralskie naszywki i ordery wlepiłby mu tyle batów, ile by tylko zechciał. Z tych też powodów musiał nieraz nocować w polu lub w lesie, nieraz przymierać głodem. Kiedyś, była już późna jesień, zdarzyło mu się nocować w przydrożnym, gęstym zagajniku. Uszykował sobie posłanie z gałęzi i listowia i siadłszy na nim, wydobył ze swojej obszernej żołnierskiej torby ostatni, jaki miał kawałek suchego chleba. Wtem, jakby spod ziemi, zjawił się przed nim ziwiotęki i trzęsący się staruszek w lichej, chłopskiej siermiędzy. Skądżeście się tu wzięli, ojcze? pyta go zdziwiony żołnierz. – O, wam się po świecie, oczek staruszek. – Widziałem, że umościliście się tu na nocleg i chciałem was, żołnierzyku zacny, poprosić, abyście mi pozwolili spocząć przy sobie. – Czemu nie? – mówi żołnierz. – Zaraz poszerza legowisko, a mego płaszcza starczy nam obu na przykrycie. A widząc, jak porządliwie patrzy staruszek na jego chleb, podał mu go. – Miarkuje ojcze, żeście głodni, Przeto pożywcie się tym, co mam. Staruszek tak łapczywie zabrał się do chleba, że wkrótce zjadł cały, nie zostawiając dla żołnierza ani kawałeczka. Kto inny na pewno rzekłby mu coś uszczypliwego, że tak nieprzystojnie nadużyć gościnności, ale żołnierz, choć było mu markotno, że pójdzie spać o suchej gębie, nawet skrzywieniem twarzy nie okazał niezadowolenia. Przeciwnie, użalił się w duchu nad staruszkiem i pomyślawszy, Widać on jeszcze głodniejszy niż ja, skoro jedząc mój chleb zapomniał o mnie. Potem zdjęty obawą, aby staruszek nie dostał kolki po zjedzeniu sporego kawałka suchego chleba, poszedł w głąb zagajnika, żeby przynieść mu z pobliskiej krynicy wody do picia i zwilżenia gardła. Wraca z pełną manierką, patrzy na swoje posłanie i oczom nie wierzy. Siedzi na nim nie ubogi, nędzny staruszek, jakiego zostawił tu przed chwilą, lecz jakiś okazały starzec z długą, siwą brodą i nie w chłopskiej siermiędze, jeno w białej, powłóczystej szacie i czerwonym, aksamitnym płaszczu. – Ktoście wy, panie? – pyta go zdziwiony żołnierz. – Nie wiecie, gdzie się podział dziadek, co miał nocować ze mną? – Nigdzie się nie podział. Mówił w dostojny starzec uśmiechając się. – Ja właśnie jestem tym, o kogo pytasz. – Cóż to, jesteście czarownikiem, że umiecie się tak odmienić? – nieufnie mruknął żołnierz. Słysząc to, starzec zmarszczył groźnie brwi i zrobił taki ruch, jakby chciał pogrozić żołnierzowi pięścią, ale wnet pohamował się i tylko skarcił go dobrotliwie. – Czy nie widzisz, że mam jasność nad głową? – Powinieneś z tego wnioskować, że nie jestem bezecnym czarownikiem, lecz świętym. – Ano prawda – mówi skruszony żołnierz. – Kiedyś widziałem na jakimś obrazie podobnego do was świątka. – A właśnie tak jest, jak mówisz – przytakuje mu dostojny starzec. Ja jestem Piotr, on dziś rybak, dziś klucznik raju. Wybaczcie, że od razu nie rozpoznał waszej y, wysokiej szarży, sumituje się żołnierz, ale nigdy nie przypuszczałem, że, że czasami schodzę z raju na ziemię, wszak to miałeś na myśli. No i już ci zgadliście, potwierdził żołnierz i zamilkł. Z jego oczu można było bez trudu wywnioskować, iż rad, by jeszcze o coś zapytać i no, że nie śmie. Mimo to jego ciekawość została zaspokojona, ponieważ Święty Piotr, przejrzawszy jego niewypowiedziane myśli, rzekł jakby nieco wstydliwie. Widzisz, mój kochany, ja, choć w raju mi niczego nie brak, nieraz tęsknię do widoku żywych ludzi. Dlatego jak tylko urwę chwilę wolnego czasu, schodzę na ziemię, by zobaczyć jak ludzie żyją i pracują. Żeby mnie nie poznali i nie taili się przede mną, odziewam się w chłopską siermęgę. Chodzę po wsiach i nasłuchuję, o czym to naród gada i myśli. Zdarza się, że gdzie mogę, to służę radą. Na jaką mi stać. Tobie też chętnie pomogę dostać się do raju, bo się przekonałem, żeś porządny i uczynny. <śmiech> Dziękuję Wam za życzliwość, skwapliwie odrzekł żołnierz. Ale wybaczcie, iż póki co to nie pilno mi do raju. Chciałbym jeszcze przez parę lat chodzić po ziemi i cieszyć się tym, co mi los nadarzy. Cóż to, gardzisz rajem? Pyta go święty Piotr, nieco nadąsany. Jakżebym żebym śmiał gardzić rajem. Nigdy sobie na to nie pozwolę, zapewnia żołnierz. Ale samiście rzekli, że i wam cni się bez żywych ludzi, a cóż dopiero mnie, co prawdę mówiąc, niedawno zaczął żyć po ludzku i chodzić po świecie pod łuk swej woli. Hmm, niby twoja racja, przyznał mu Piotr. Zatem skoro nie chcesz iść do raju, a słusznie ci się należy nagroda za twoje dobre serce, mów co mam uczynić dla ciebie. Możesz mnie prosić o trzy rzeczy, ponieważ i ty trzykrotnie myślałeś o mnie, ofiarując mi swój chleb, posłanie i wodę. Tylko mów prędko, czego żądasz, bo niedługo gwiazdy zgasną, a po ciemku mógłbym zmylić drogę do raju. A tam się już na pewno niepokoją, Czemu tak długo nie wracam? Myśli żołnierz, myśli i rozważa, o co go prosić. Wreszcie mówi pokornie i wstydliwie. Jeśli już jesteście dla mnie tacy łaskawi, to czy byście mogli, święty Piotrze, dać mi taką fajkę, żebym się nigdy nie wypalała. Oprócz tego radbym mieć też i talara, co choć go się wyda, znów wraca do kieszeni. Uśmiechnął się święty Piotr, sięgnął za nadrze i wydobył stamtąd fajkę oraz talara. Podał jej żołnierzowi i pyta, co by chciał otrzymać jako trzeci dar. Milczy żołnierz frasobliwie, bo nie wie, o co mógłby jeszcze prosić świętego Piotra. Dopiero spojrzawszy na swą pustą torbę, zapytał niepewnie. A czy mógłbym prosić was, święty Piotrze, o to, aby wszystko, na co spojrzę, a chciałbym mieć, znalazło się na moje żądanie w tej oto torbie? Dobrze, zgodził się bez namysłu rajski dostojnik. W razie potrzeby nazwij po imieniu patrzoną rzecz i rozkaż jej. Marsz do torby. Nim uszczęśliwiony żołnierz zdążył należycie podziękować świętemu Piotrowi za tak niezwykłe dary, ten znikł mu z oczu. Już nie zasnął tej nocy na żołnierz, tylko rozkoszując się cudowną fajką, niecierpliwie oczekiwał świtu, gdyż postanowił, że jak się tylko trochę rozwidni, pójdzie do pobliskiego miasteczka, aby w tamtejszych sklepach wypróbować posiadanego talara. Przyszedłszy do miasteczka, wstąpił najpierw do piekarni i zażądał bochenka chleba. Zapłaciwszy piekarzowi, czeka trwożnie, czy aby talar wróci do niego. Poweselał, kiedy poczuł go w garści prędzej, nim piekarz zdążył wydać mu resztę z otrzymanej monety. Upewniony już znacznie śmielej rozgościł się w traktierni, gdzie zajadło i trunek zapłacił tak samo jak w piekarni. Od tej chwili żyło się wędrownemu żołnierzowi wesoło i beztrosko. Nie nadużywał talara na zbytki. Nie znał głodu, ni chłodu, a przy tym nigdy nie omieszkał wspomóc każdego spotkanego biedaka. Chodzi sobie tak po świecie rok, dwa i dziesięć. Minął mu na wędrowce już i ósmy krzyżyk, a on wciąż chodzi i chodzi po ziemi. Przyszedł wreszcie czas że skrupulatna i nieustępliwa w porachunkach z ludźmi kostucha obliczyła, że już pora mu umrzeć. Naostrzyła kosę i wybrała się po niego. Leży sobie żołnierz na ławie w jakiejś gospodzie i rozmyśla, co nowego zobaczy jutrzejszego dnia. Wtem patrzy, że coś, ni to człowiek, ni to mglista zjawa podchodzi do niego i nic nie mówiąc uśmiecha się doń przyjaźnie. Przyjrzawszy się uważnie i widziadłu, Pomiarkował się, że to jest arcywielmożna pani śmierć. Nie przestraszył się, bądź wiadomo, że kto jak kto, ale żołnierz śmierci się nie boi. Traktuje ją jak kumę, może nie zawsze mile oczekiwaną, ale nie obcą, tylko swojaczkę, z którą zawsze można się jakoś dogadać. Dlatego powitał ją grzecznie. – O, kopę lat nie widzieliśmy się, Kostucho, bo od chwili kiedyś mnie omal nie pocałowała pod Lipskiem, minęło sporo czasu. – Dobro masz pamięć, – pochwaliła go Kostucha. – Tak, wówczas jakoś niechcący zawadziłam cię kosą, kiedy goniłam za tym pruskim grenadierem, co tchórzliwie uciekał z pola bitwy. Ale przyznasz, że potem nie nastawałam na twoje życie. – bo wylizałeś się z rany, którą ci nieumyślnie zadałam. – Nie warto mówić o starych dziejach – burknął żołnierz. – Gadaj otwarcie, kogo szukasz w tej gospodzie? – A kogoż by jak nie ciebie? – odrzekła śmierć. – Uważam, że już dość pożyłeś, a zatem maszeruj za mną. – No Jak będę chciał – burknął żołnierz. Więc, żem już nie w szeregu i no wolny człowiek, rozumiesz? Jak mi się znudzi życie, to cię grzecznie przywołam, a tymczasem zostaw mnie w spokoju. Co słyszę? oburzyła się śmierć. Ty śmiesz opierać się mej woli? Mnie? Co bez sprzeciwu biorę królów i cesarzy i nie uznaję niczyich próśb, nigruźb? Natychmiast żegnaj się z życiem. – Nie psuj sobie krwi, kostucho! – dorwiąco radzi jej żołnierz. – Powiedziałem ci, że nie pójdę z tobą i słowa nie zmienię. – Po starej znajomości ostrzegam cię. Poniechaj mnie, bo inaczej… – Grajesz mi? – ponuro przerwała mu śmierć i zamierzyła się na niego kosą. Wtedy żołnierz błyskawicznie chwycił ze swą torbę i krzyknął. – Marsz do torby, stara sekutnico! – Głucho zaklekotały suche gnaty kostuchy. W szalonym pośpiechu gramoliła się do torby, a kiedy się już w niej znalazła, żołnierz, mocno zawiązawszy torbę, chwycił za swój podróżny dębowy kijaszek. I jak zaczął łomotać śmierć po kulasach, piszczelach i żebrach, to aż dzwoniło i huczało w całym zajeździe. Łupi ją żołnierz bez litości, nie zważając na jej jęki, prośby i groźby, a przy tym poucza. A nie chwal się jucho, żeś mocniejsza od wszystkich, bo jak widzisz i na ciebie znalazła się rada. Przestał ją tłuc dopiero wtedy, kiedy zamilkła, a na pytanie żołnierza, czy będzie pamiętała otrzymaną nauczkę, nie odpowiadała choćby jęknięciem. Oj, czy aby uniesiony gniewem nie zabiłem śmierci? Zaniepokoił się żołnierz, zaglądając do torby. Widząc, że śmierć leży bezwładna i nieruchoma, myśli sobie – wyniosę ją na dwór, może przytomnieje na powietrzu. Jak pomyślał, tak zrobił. Wytrząsnął z torbę nieprzytomną kostuchę pod płot i położywszy obok niej kosę, poszedł spać. Trzy dni i trzy noce leżała śmierć pod płotem, nie mogąc ruszyć ni ręką, ni nogą. Przez ten czas nie zmarło na świecie ani jedno stworzenie, choćby nawet tak słabe i mizerne, jak komar czy Kiedy wreszcie jakoś oprzytomniała i przyszła do siebie, postękując i kulając, powlokła się do raju, gdzie komu tylko mogła, rozpowiedziała, jak ją sponiewierał ten wędrowny żołnierz. – Już nigdy do niego nie pójdę – przysięgała na wszystkie świętości, jak sobie łazi po ziemi, choćby do końca świata. Nic mi do tego! A gdy od plotkarek, których nie brak nawet w raju, dowiedziała się, że to święty Piotr obdarzył torbę żołnierza taką mocą, poszła do niego i za nieopatrzne spełnienie ludzkich życzeń zrobiła mu taką awanturę, że ha! Ale on, nie przejmując się jej utyskiwaniem i gniewem, odrzekł spokojnie. Ciesz się, że żyjesz i rób dalej swoją robotę, a żołnierze omijaj, by znów nie trafiła twoja kosa na kamień. A gdy odchodziła na dosana święty Piotr pocieszył ją. Nie bój się, starucho, ręczę ci, że za kilkadziesiąt lat temu żołnierzykowi znudzi się chodzenie po świecie, a wtedy sam przyjdzie do nas. Nie omylił się, bo już po czterdziestu latach, kiedy żołnierz znacznie przekroczył Dziesiąty krzyżyk. Sprzykrzyła mu się samotność i ciągła wędrówka. Przez ten czas zmieniły się w kraju nie tylko obyczaje i porządki, ale nawet i mowa. A że starzy ludzie niełatwo przywykają do wszelkich nowości, choćby nawet bardzo dobrych, przeto nasz żołnierz coraz częściej czuł się obco i niewyraźnie wśród młodszego pokolenia. Nie zawsze mógł dogadać się z nimi i być mądrzejszym od nich, co go srodze drażniło. Z tych to powodów wędrowny żołnierz postanowił opuścić ziemię i co wieczór wzywa kostuche, by przyszła po niego. Ona zaś, choćby nawet była gdzieś w pobliżu, odkrzykuje mu wciąż jedno i to samo. – Nie ma głupich, mój kochasiu. Chcesz mnie znów potróbować. Widzi żołnierz, że kiepska jego sprawa. Postanowił więc bez pomocy śmierci dostać się do raju, bo gdzie indziej wiekować nie zamierzał. Przed to, wypytawszy znajomego organistę o drogę do raju, pomaszerował tam. Oj, natrudził się i na namozolił uparty żołnierz, nim wdrapał się na szczyt najwyższej góry w Karpatach, a stamtąd, skacząc z chmury na chmurę, dobrnął do raju. Utrudzony i uznajony siadł pod rajskimi wrotami. Chciał odsapnąć nieco i jako tako doprowadzić do porządku wiszące na nim strzępy munduru, żeby nie wyglądać jak obozowy dziura, lecz wiarus, co się zowie. Opucowawszy się w czapie na głowie i z fajką śmiało zapukał do bramy raju, a na pytanie kto tam huknął grzmiąco. Tu były gefreiter sławnego regimentu generała Wodzińskiego, potem legionista Dąbrowskiego, a ostatnio kapral czwartego pułku dzieci Warszawy. Melduje posłusznie, że jestem. A, to ty, bratku. Powitał go przyjaźnie Święty Piotr, otwierając drzwi raju, a zobaczywszy przechodzącą w pobliżu kostuchę, krzyknął na nią. — Chodź, że tu, starucho, przekonaj się, że prawdę mówiłem, iż ten żołnierz, co cię tak spostponował, sam przyjdzie do nas. Ostrożnie zbliżyła się kostucha i przezornie stanąwszy za płycami świętego Piotra, szepnęła mu do ucha. — Uważaj, nie go, bo widzę, że ta pogańska torba wisi na nim. — Głupiaś, nie poważę się użyć jej przeciw mnie. Zgromił ją święty Piotr i zwrócił się do żołnierza. — No, wchodź, bratku, ale fajkę odrzuć od siebie bo zapowietrzyłby się jej smrodem cały raj. Kręci żołnierz głową, zastanawia się i replikuje pokornie. Wybaczcie, święty Piotrze, ale jakże mi bez niej żyć? Zanudzę się na śmierć, jeśli choć raz na dzień nie pociągnę z Cybuszka. Nie brońcie mi fajki, ją kurzył tylko w jakimś najzaciszniejszym kąciku, by dym nikomu nie wadził. – Nie rezonuj, tylko odrzuć fajkę, bo inaczej nie wpuszczę cię do raju! – krzyknął gniewnie Święty Piotr i chciał zamknąć mu furtę przed nosem. – Ale żołnierz nie gapa, więc wraził nogę między furtę a od i napiera się wejść. – Wynoś się, bo przywołam straż! – grozi mu Święty Piotr. – I no bez gruźb, bo jak ja się rozeźle, to będzie gorzej! – powiedział żołnierz, sięgając po torbę. Zauważyła ten ruch kostucha i z okrzykiem trwogi pobiegła w głąb raju, biadając, że ten żołnierz na pewno tak samo poturbuje świętego Piotra, jak i ją kiedyś poturbował. Wszyscy mieszkańcy raju, zaalarmowani biadaniem śmierci, chórmem pospieszyli pomagać świętemu Piotrowi w odpędzeniu natrętnego przybysza. A ponieważ nie działali z połem, tylko każdy na własną rękę próbował bronić mu wejścia do raju, powstał więc przy furcie taki rwetes i zamieszanie, jakiego jeszcze nigdy w raju nie bywało. I kto wie, czym by się skończyła ta niezwykła sprawa, gdyby nieszczęśliwie pomyślana interwencja króla Salomona. Ten przemyślny monarcha był tego dnia w wyjątkowo dobrym humorze, ponieważ po wielu, wielu trudach udało mu się dokonać czynu uważanego dotychczas za niemożliwy do wykonania. Oto posiadł wreszcie tajemnicę, w jaki sposób można nalać z pustego w próżnę. Dumny z dokonania tak wielkiego odkrycia, Spacerował samotnie po raju, bo ze względu na wysokie urodzenie odosabniał się od wszelkiego pospólstwa, choćby nawet rajskiego. Usłyszawszy jakieś krzyki i szamotanie przy furcie, przez wrodzoną mu ciekawość poszedł zobaczyć, co się tam dzieje. Dowiedziawszy się o przyczynach zbiegowiska i hałasu, przystąpił do świętego Piotra, który resztkami sił opierał się żołnierzowi szturmującemu furtę do raju i szepnął mu – Pozwól mi, na mój sposób, załatwić się z tym suchem. Kiedy Święty Piotr usunął się na bok, król Salomon, otworzywszy furtę na oścież, stanął w jej progu z radosnym okrzykiem. – O, kogo ja widzę? Jeśli mnie oczy nie mylą, to mam przyjemność mówić z tym dzielnym panem sierżantem, któremu nawet śmierć nie mogła dać rady. – Pan sierżant, widzę, raczył przybyć do nas żywy co za przyjemna niespodzianka dla nas wszystkich. Prosimy wejść, prosimy. Tak mówi, a jednocześnie zagradza mu wejście swoją okazałą postacią. Żołnierz zdziwiony i zbity z tropu tak nieoczekiwaną odmianą biegu sprawy spogląda nieufnie na króla Salomona. Dziękuję za dobre słowo, ale co do mojej szarży, to waszmość się pomylił, bo ja jestem tylko kapralem. Niemożliwe, zdziwił się król Salomon. Kto umiał trafić do nas żywy, mógłby być co najmniej generałem. A no, gdybym był piśmienny, to by mnie oficerskie szlify nie ominęły, mówi żołnierz, mile ujęty jego słowami. Ale że nikt nie zadbał o to, więc... No to ja pana nauczę i czytać, i pisać, i wszystkiego, co pan chce, Przerwał mu król Salomon. A tymczasem, proszę dać mi tę torbę, którą pan dźwiga w ręce. Pomogę panu nieść, bo widzę, że jest pan bardzo zmęczony. A z kim mam zaszczyt mówić? pyta żołnierz całkowicie udobruchany zachowaniem swego rozmówcy. Jestem król Salomon, padła odpowiedź. Nie bywały to zaszczyt dla mnie spotkać tak znakomitą osobę. Wybaczcie, żem od razu nie rozpoznał waszej wysokiej szarży usprawiedliwia się żołnierz i bez wahania oddaje mu groźną torbę. Odrzucił ją król Salomon daleko poza siebie, a potem mówi. Słyszałem, że ktoś niesłusznie bronił panu wstępu do raju z powodu tej pięknej fajki, którą pan pali. To dziwactwo. Co komu szkodzi, że pan gdzieś na uboczu trochę pokurzy sobie? Ja sam z przyjemnością pociągnąłbym kilka dymków takiego dobrego tytoniu, jak pan pali. Ale cóż, kiedy i tytoni, fajkę przez zapomnienie zostawiłem na ziemi. Jeśli wasza królewska mość się nie pogardzi, to proszę, pokóźcie z mojej. Ufnie ofiaruje się żołnierz, podając królowi fajkę. Wziął ją Salomon i z udanym okrzykiem bólu: Oj, jaka gorąca, oparzyłem się! Upuścił ją z ręki. Spada fajka na ziemię. A król Salomon niby to chce skoczyć za nią, lecz prostoduszny i nieznający się na podstępach żołnierz chwyciwszy go za szatę tłumaczy: Stójcie, miłościwy królu, nie warto narażać życia dla fajki, choćby nawet tak dobre jak moja. Król Salomon, udając skruszoną minę, przeprasza żołnierza za wyrządzoną szkodę, a ten, kiwając smutnie głową, szepcze łzawo: Psia kość przepadła moja fajka żeby choć w godne ręce trafiła na ziemi. Życzenie żołnierza się ziściło, bo jak już wiemy, cudowna fajka spadła prosto na głowę biednego chłopa, który kurzył z niej aż do końca życia, nie wiedząc, komu ją zawdzięcza. Zaś król Salomon, wprowadziwszy żołnierza do raju, pouczył świętego Piotra. Pamiętaj, mój kochany, że każdą, Choćby najdrażliwszą sprawę można załatwić bez krzyku i hałasu, byleby tylko mądrze zabrać się do rzeczy. Koniec.